Areszcie masz ich wszystkich w dupie, pierdolimy policję i trzymamy się w kupie. To jest nasza siła, potęga mocni pała. Każdy ze tak nienawiścią do nich pała Kurwa, mu duże, to nasz największy wróg Nienawidzę ich jak mogę i pluję im w mordę Wciągają cię z ulicy, oskarżają o zbrodnie popychają cię po ścianę, obszukują krótkę podnie Słuchasz ich uważnie, wysłuchujesz te plugatwa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 Być z drużem prawa to jest pomysł durny, pierdolny wszyscy razem policyjne, kurwy Być z prawa to jest pomysł durny, pierdolny wszyscy razem policyjne, kurwy Być z drużem prawa to jest pomysł durny pierdolny, wszyscy razem policyjne, kurwy Być z prawa to jest pomysł wdurny pierdolny wszyscy razem policyjny, kurwy Być z prawa to jest pomysł wdurny pierdolny, wszyscy razem policyjne, kurwy Policja, policja nam dokucza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 Marja, olemme mukana. Marja, olemme mukana. Marja, olemme mukana. Marja, olemme i pomyśleć, że mukana. E Marja,